I znów na początku, jakby w kółko Zrób coś, powtórz Trzy razy na dzień się spalam i do snu Mam Ej. duży bagaż, nie mieści się w luku Nie chcę się gadać, nie czuję, by to dał coś Mój czas nasiadzam, też nie jeden dziwny go, Na barach mam los, nie szukam winnego Gówno mnie tyra i chętnie Ej. mi się zawinął Chyba musiałem coś zmienić Nie mam szacunku do swoich korzeni Nie wiem, czy skuma to menik Wiem tylko tyle, że nic to nie zmienia mi w życiu Muszę mieć ciano, nie tytuł Większość zrobiłem na razie po cichu Biegnę po swoje, brakuje oddechu Taka natura, że zawsze na przekuj Nic ode mnie nie odczekuj Jak słowa o was Ja u mnie na końcu odpłynąłem od brzegu Bezpowrotnie już straciłeś dostęp Chuj, propsy od speców Ze śmiechem patrzę tym kolesiom w mordę Nowy dzień bez stresu Z dumą patrzę jak braci się krośnie Mordo nic się kurwa nie bój Zrobimy tak, że będzie nam dobrze Trochę wiary, reszta szczegółów Nic nie ogarniesz, zerowym kostem. Minęła chwila i znów na początku Jakby w kółko, zrób coś, powtórz Trzy razy na dzień się spalam i do snu. Mam duży bagaż nie mieści się w luku Nie chce się gadać, nie czuję, by to Coś. Mój czas nasiadzam, też nie jeden dziwny gość Na barach mam los, nie szukam winnego Równo mnie tyra i chętnie mi się zawinął Znowu nie zrobiłem nic, a miałem cały dzień Obiecałem sobie to, że podniosę się Za szybą się wleczę świat Powiedz jak mam, nie wlec się Rzadko mi się powiedz, chce, Kiedy płomień dopadnie mnie Chcę wyśleć inaczej, ale nie potrafię Przyjdzie co masz czasem Po drodze jest sporo zasięg Paru dzieci mi nie odda papier Jeszcze się spotkamy bracie Wiem, że możesz już tylko patrzeć We mnie nic nie pomoże, pacierz, Nic nie zostawiam Bogu raczej, globus mi na kutasie tańczy. Nie czy na tym etapie da się walczyć. Muszę być w pełnej krasie ale że tyle wystarczy. Czemu rady biorę na żarty? Chuj wie, muszę być siebie warty. Nie mam nic tylko te barsy. Życie to sukają, trzymam zasmy. Wstawaj, kurwa, tylko ty możesz dać. Wstawaj albo na zawsze zaśnij Zanim skończysz, najpierw zaszczęść. Znów na początku, jakby w kółko, zrób coś, powtórz Trzy razy na dzień się spalam i dosnu Mam Ej. duży bagaż i mieści się w luku Nie chcę się gadać, nie czuję by to dał coś Mój czas nasiazam, też nie jeden dziwny go Na barach mam los, nie szukam winnego równo mnie tyra i chętnie mi się zawinął To mi przelał gazę za winę. Jeszcze nie. Ja jeszcze nie. A co wy nie macie w infiliacie? Chyba wstaję, od okay? tego <try> <try> Nie chcę się gadać, nie czuję, kto tał Mój Służę na naszatem, też nie jeden dziwnego Na barach mam los, nie szukam winnego Równo nie tyra ich, chętnie się zawinął Nie chcę się gadać, nie czuję, kto tał co Służę z też nie jeden dziwnego Na barach mam los, nie szukam winnego Równo nie tyra ich, równo nie tyra Nie chcesz się gadać, nie czuję, kto tał Mój Służę z też nie jeden dziwnego Na barach mam los, nie szukam winnego Równo nie tyra ich, chętnie się zawinął nie gadasz, nie czuję, by tu dał co. Mój to jest nie jeden dziwny go. Na barach mam los, nie szukam winnego Równo nie tyra i chętnie się zniknie. Nie chcę się gadasz, nie czuję, by tu tał co. Mój rząd to jest nie jeden dziwny go. Na barach mam los, nie szukam winnego Wobnąc nie tira.